Przedstawianie sobie osób. Słuchaj i mi powtarzaj. Przedstawiasz sobie osoby, które się nie znają. Paul, to jest moja Schwester Barbara. Paul, to jest moja siostra Barbara. Barbara, to jest Paul. Barbaro, to jest Paul. Und das ist mein Freund Markus. jest Spanier. A to mój przyjaciel Markos jest Hiszpanem.